9. jesteś na miejscu. Soy Changospasiu, estamos en Radio Nacional de Polonia. Tak właśnie jest, a w radiu polskim, Narodowym Radiu Polskim teraz czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam serdecznie Justyna Piernik. Oczekuje się wyjątkowe wydarzenie łączące teatr i radio. Pojutrze w Warszawskim Teatrze Studio realizowane będzie kolejne już słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. Zapowiada kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia i reżyserka Julia Mark. Trzecie słuchowisko na żywo, po onych Witkacego i Ślubie Gąbrowicza zapraszamy Państwa na dramat najnowszy. Będzie to tekst Pawła Demirskiego, był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Tekst potwornie śmieszny, ale też drapieżnie opowiadający o tym, czym jest Polska albo czym nie jest, dlaczego my jako Polacy nie jesteśmy się w stanie ze sobą dogadać. Na scenie Teatru Studio wystąpią m.in. Przemysław Bluszcz, Monika Obara, Dominika Ostałowska i Mirosław Zbrojewicz. Bezpośrednio po słuchowisku ze sceny prowadzona będzie audycja z udziałem gości. Wydarzenie wpisuje się w obchody stulecia programu pierwszego Polskiego Radia i będzie transmitowane na antenie jedynki. Władze Krakowa ogłosiły konkurs na projekt nowej fontanny na rynku głównym. Zastąpi ona zniszczoną instalację kryształ. Obiekt ma nawiązywać do historii miejsca, a także mieć spokojną, stonowaną formę. Mówi rzeczniczka urzędu Magdalena Wasiak. Zobaczymy ją w styczniu 2027 roku, taką zaprojektowaną, więc wtedy już będziemy mieli takie pojęcie... Co z tej koncepcji uda się zaprojektować i zaraz w styczniu 2027 zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację. Autor, artysta, rzeźbiarz, który stworzy ten najlepszy projekt będzie miał możliwość nadzoru autorskiego nad samorealizacją. Fontanna Kryształ ustawiona na rynku głównym została w 2010 roku, została zniszczona 3 lata temu. Instalacja zastąpiła wcześniejszy obiekt zaprojektowany przez Wiktora Zina. W Kazimierzu nad Wisłą zakończyło się Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej. Tematem tegorocznej odsłony była partycypacja uliczna. Podczas dwudniowego forum odbyły się m.in. warsztaty architektoniczne z lokalną społecznością oraz debata wokół wdrażania odpowiednich metod w systemie edukacji. Po wydarzeniu zostanie wystawa prezentująca konkurs zatytułowany Kształtowanie przestrzeni. Informuje Ewa szymańska Słukowska z Polskiej Izby Architektów. Izba architektów działa w sumie dwutorowo. Oprócz programu edukacyjnego dla młodzieży, który może trwać cały rok, organizujemy raz w roku konkurs ogólnopolski dla młodzieży, zarówno dla szkół podstawowych, jak i dla liceów. I wystawa pokazuje podsumowanie z kilku ostatnich edycji tego konkursu. Można się zapoznać z pomysłami młodzieży, z pracami, które uzyskały nagrody, zobaczyć sobie, jakie dzieci i młodzież mają pomysły, w jaki sposób myślą, w jaki sposób odczuwają przestrzeń i ją rozumieją. Wystawa Kształtowanie Przestrzeni w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą potrwa do 10 maja. Przed długą majówką warto zaplanować odwiedziny w jednym z 23 polskich parków narodowych i rezerwatów przyrody. Jak mówi dyrektorka Działu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska Katarzyna Karpa Świderek, mamy przepiękną przyrodę, a nie wszystkie miejsca znamy.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 Teraz jest taka piękna szersza, którą można przejechać nawet z dzieckiem z wózkiem, czy jak samemu się jest na wózku, można spokojnie się taką kładką przemieścić. Poleski Park 2 maja organizuje spacer po ścieżce przyrodniczej z Pławy pod hasłem Gdy Maj, to nie w mgłach Polesia. W Karkonoskim Parku Narodowym podczas majówki z kolei odbywać się będą warsztaty botaniczne, zajęcia zielarskie i zwiedzanie z geologiem. To nie wszystkie propozycje krajoznawcze na długi weekend, ale już wszystkie wiadomości. O poranku kolejny o godzinie 13.00. Pogoda. Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na Podlasiu i Mazurach miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni nad morzem i na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 15-16 na zachodzie i miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, przeważnie północno-zachodni. Reklama.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 Polskie Radio Program drugi minęła godzina dziewiąta siedem. O tej właśnie dziewiątej siedem kwietnia w poniedziałek. Witamy Państwa. Magdalena Wojtura pozostająca za konsoletą od Bladego Świtu. Ja nazywam się Andrzej Słułek. Przed nami kanon, przed nami cztery dni muzyki, którą wybrałem dla Państwa pod kątem, no proszę wybaczyć pewną monotematyczność, ale, ale czuję pewną potrzebę pod kątem uzupełnienia, czy też dopisania suplementu do cyklu giganci poświęconych Poświęconego Szumanowi ostatni odcinek wczoraj. Mam wrażenie i mam takie głębokie przekonanie, że tej muzyki Roberta Schumana, o której sporo mówiliśmy, warto byłoby posłuchać, uzupełnić te konieczne, nieuniknione braki, które w tym cyklu odczuwaliśmy, a być może zilustrować szerzej niektóre tezy. A więc Szuman będzie dominować w tego tygodniowym kanonie. Natomiast wątek, który też będę chciał dość konsekwentnie do czwartku Państwu przedstawiać to fonograficzne dokonania laureatów Fryderyków, wśród których na czołowe miejsce wysuwa się ta wspaniała, jedyna, niepowtarzalna laureatka złotego Fryderyka Maestra. Znani rok 1967, 18-letnia Kaja Danczowska, laureatka trzeciej nagrody podczas tamtego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Już w 1959 zdobyła pierwsze miejsce na ogólnopolskim konkursie skrzypcowym we Wrocławiu, potem przyszły nagrody. W Poznaniu, w Neapolu, w Genewie, w Monachium, w Brukseli. Piękny, wspaniały start do kariery. Kariery, która jest czymś więcej niż tylko sukcesem, znaczonym medalami i zaproszeniami do wielkich sal koncertowych, bo pani Kaja Danczowska, pani profesor, Nasza Kaja jest największym muzycznym autorytetem, w tym najbardziej głęboko muzycznym znaczeniu tego słowa. Jej muzykalność, jej ciepło, jej umiłowanie dźwięku, skrzypiec, umiłowanie muzyki w ogóle emanuje z każdego dźwięku, jaki wydobywa magicznie ze swojego instrumentu. Pani Kaju, najserdeczniejsze gratulacje za tę najbardziej zasłużoną nagrodę. Złoty Fryderyk, złota Kaja. 15 minut po dziewiątej. Ja chciałbym Państwu teraz przedstawić jeszcze odrobinę muzyki skrzypcowej, już z innej epoki i w innym estetycznym kształcie. Nowa płyta Giuliana Carminioli i zespołu Isolisti Aquiliani, płyta z muzyką Vivaldiego. Jeszcze bez tego kontekstu Fryderyków Wybrałem dla państwa koncert, który nosi tytuł Amato Bene, czyli umiłowana, umiłowany i myślę, że w, tej, w tym tytule, który zresztą odnosi się do muzyki Vivaldiego operowej, bo tutaj Vivaldi przywołuje arię Amato Bene, Se la mia Speranza z opery Ercole, Sul Termodonte, to myślę właśnie umiłowanie, umiłowanie dźwięku, umiłowanie muzyki będzie też swego rodzaju dedykacją dla pani Kajdenczowskiej Giuliano Carminiola i zespół i e solisti Aquiliani. To był koncert skrzypcowy C-Moll Allegro Largo Allegro. A rzecz pochodzi z płyty zatytułowanej Vivaldi 100. Może Vivaldi Cento. lepiej zabrzmi. Mottem tej płyty jest chińskie przysłowie. Zapytaj stu osób, a dowiesz się stu rzeczy. Przyświeca programowi tej płyty, na której składa się kilkanaście koncertów skrzypcowych. Pewna myśl o zamiłowaniu Vivaldi do liczb, do wielkich, zwłaszcza na owe czasy liczb, do tego, że uwielbiał numerować swoje dokonania, a w ogóle, że wszystko co tworzył, tworzył w wielkiej obfitości i zarazem jest ta próba bardzo skuteczną polemiką z tym potocznym, dobrze brzmiącym, ale z gruntu fałszywym sądem, że Vivaldi 500 razy napisał ten sam koncert. Bzdura. Usłyszą Państwo to myślę nie tylko w tej audycji, nie tylko dziś, ale także mają Państwo w okazję słuchać Vivaldiego na naszej antenie i trudno o, o chyba bardziej krzywdzącą opinię no chyba, że ktoś chce za no, pewną wadę poczytać spójność stylistyczną. Zostawmy to na boku. Wśród koncertów, które pomieścił Carmignola na tej płycie, są również koncerty na dwoje skrzypiec. I tu towarzyszy mu premista zespołu Daniele Orlando. Część pierwsza z koncertu Gmol numer 517 w katalogu dzieł Vivaldiego Allegro. To Vivaldi o jeszcze innym obliczu. Proszę zobaczyć. Thank you. Carminiola I Daniele Orlando w interakcji Bo to był koncert na dwoje skrzypiec Gmol Antonia Vivaldiego Część pierwsza, niestety tylko Może kiedyś więcej Allegro I Solisti Aquiliani to zespół Którego zarazem Daniele Orlando Jest koncertmistrzem i liderem Minęło w pół do dziesiątej To się czyta To się czyta Nakładem wydawnictwa Noir Sir Blanc ukazał się tom opowiadań angielskiego pisarza, zoologa, propagatora wiedzy przyrodniczej w brytyjskiej telewizji, obrońcy wszystkich zwierząt, ale przede wszystkim tych zagrożonych i zaniedbanych przez innych, wreszcie twórcy słynnego ogrodu zoologicznego na wyspie Jersey. Mowa oczywiście o Geraldzie Darelu, niezwykle płodnym autorze książek o zwierzętach, którymi interesował się od dzieciństwa i dla dobra nauki hodował je i badał. Najnowszy tom jego utworów, przetłumaczony na język polski przez Michała Filipczuka, nosi tytuł Esmeralda i inne opowiadania. Co w tym pisaniu jest prawdą, a co fantazją? Trudno zgadnąć. Więc my do codziennej lektury w tym tygodniu wybraliśmy jedno z tych opowiadań, które wydaje się najbliższe prawdzie, bo autobiograficzne. Czyta Józef Pawłowski. Sfatanie matki. Owego lata Korfu było szczególnie piękne. Wstałem z łóżka i ruszyłem w kierunku okna. Upewniwszy się, że sali moja oślica nadal stoi przywiązana do drzewa migdałowego, gdzie zostawiłem ją poprzedniego wieczoru i że nie ukradł jej jakiś nikczemny wieśniak, czym prędzej się ubrałem. Czynność ta była nader prosta. Wciągnąłem krótkie spodenki i koszule z cienkiego płótna. Na stopy wsunąłem znoszone sandały i już byłem gotów zmierzyć się ze wszystkim, co przyniesie dzień – Pierwszą przeszkodą, jaką należało pokonać, było wspólne śniadanie z rodziną i zachowanie kamiennej twarzy, gdyby mój starszy brat, Lary wyczuł rozkładającego się jeża. Stół umieszczono w cieniu drzewek mandarynkowych, a wokół niego kuśtykała lugarecja. Nasza służąca, która jęcząc i utyskując pod nosem rozstawiała na blacie talerze i noże, była profesjonalną hipochondryczką. Zawsze musiała wyhodować i hołubić sześć czy siedem dolegliwości jednocześnie. Chętnie też, jeśli się było na tyle nieostrożnym, by jej na to pozwolić, dzieliła się ze słuchaczem nader żywymi i nieraz odrażającymi opisami tego, co działo się w jej żołądku albo jak jej żylaki pulsowały rytmicznie, niczym tamtamy dzikiego plemienia na wojennej ścieżce. Podczas śniadania czytaliśmy dostarczaną nam co tydzień pocztę, jeśli w ogóle jakaś była. Do mnie nigdy nie przychodziły żadne listy, co rekompensowałem sobie prenumeratom pism Animal oraz Zoo Magazine wraz z inną literaturą fachową, taką jak Czarny Książę, Rintintini, podobnymi historiami zwierzęcych bohaterów kiedy tak jedliśmy zatopieni w lekturze, każdy co jakiś czas odczytywał nagłos co smakowitsze fragmenty listów albo czasopism pozostałym członkom rodziny, nie okazującym nimi choćby cienia zainteresowania. – Mardok wydaje autobiografię – parsknął zgardliwie Lary. – Jaki wiek powinniśmy osiągnąć, zanim zaczniemy się narzucać nie podejrzewającej niczego publice z własnymi autobiografiami? – Facet nie ma więcej niż 24 lata – czy mogę prosić o dolewkę herbaty? W szwajcarskim zoo przyszedł na świat nocorożec. Informowałem radośnie swoją rodzinę. Naprawdę, kochanie? Musieli się bardzo ucieszyć, stwierdzała matka zajęta przeglądaniem katalogu nasion. Podobno organdyna i bufiaste rękawy znowu stają się modne, obwieszczała Margo. W samą porę, moim zdaniem. Tak, moja droga, mówiła matka. Jestem pewna, że cynia się u nas przyjmie. Na tej rabatce za ulami. Będzie tam miała dużo słońca. Założę się, że w Anglii zarobiłbym fortunę na mojej kolekcji pistoletów skałkowych. Nawet szpetne osiągają tam zawrotne ceny. Informował najzupełniej obojętną publikę Leslie, kartkując katalog broni. Ten, który kupiłem kiedyś za dwadzieścia drachm w Londynie sprzedałbym za grubą forsę. Jednak, mimo że na pozór każdy zajęty był wyłącznie własną pocztą, nasze rodzinne anteny nasłuchowe pracowały dyskretnie, i choć niewrażliwe na większość tego, co działo się wokół, czyniły z nas oburzony tłum, ilekroć ktokolwiek śmiał powiedzieć coś niemiłego. Ten akurat poranek to Lary zaczął, czy raczej był tym, kto podpalił ląd. O, wspaniale powiedział. Tak się cieszę. Antoine de Veré nas odwiedzi. Matka spojrzała nań spod okularów. Wiesz, Lary, zwróciła się do syna, dopiero co pozbyliśmy się paczki twoich przyjaciół. Nie mam zamiaru gościć następnych. Trochę tego dużo i trochę to zbyt męczące, całe to gotowanie, nogi lugarecji i w ogóle. Lary posłał jej udręczone spojrzenie. Nie proszę cię, żebyś ugotowała dla Antuana nogi lugarecji. Odparł. — Jestem pewien, że byłyby bardzo niezdrowe, jeśli wierzyć temu, co sama o nich opowiada. — Lary, nie bądź obrzydliwy — powiedziała dość sztywno Margo. — Nie mówiłam nic o gotowaniu nuklu Garecji, zauważyła matka z irytacją. — Oprócz wszystkiego innego ona ma żylaki. — Jestem pewien, że w Nowej Gwinei uznano by je za przysmak. — Przypuszczalnie jedzą je tam jak spaghetti — stwierdził Lary — Tyle, że Antoine ma bardzo wyrafinowane podniebienie i nie sądzę, żeby miał na nie ochotę. Nawet gdyby je podano w bułce tartej. Nie mówię o żylakach lugarecji, odrzekła matka z oburzeniem. No dobrze, ale to ty poruszyłaś ten temat, oświadczył Lary. Ja tylko zasugerowałem bułkę tartą. Wtedy można by je wziąć za potrawę od Cuisine. Lary, czasami naprawdę działasz mi na nerwy. – stwierdziła mama – i nie mów proszę o nogach lugarecji w taki sposób, jakby to było coś, co trzymam w spiżarni. – Kim w ogóle jest ten Deveree, coś tam? – zapytał Leslie. – To zapewne jeden z tych twoich lalusiów. – Co? Nie wiesz, kto to? – spytała Margo z oczami rozszerzonymi zdumieniem. – To ten wielki aktor filmowy. Kręcił filmy w Hollywood. Prawie udało mu się wystąpić obok Jen Harlow – Teraz gra w jednym w Anglii. Jest smagły i... i smagły... No i... Smagły? Przystojny, doprecyzowała Margo. Na no, przynajmniej niektórzy ludzie skłonni byliby nazwać go przystojnym, bo ja tak nie uważam. Myślę, że jest za stary, jeśli już pytacie mnie o zdanie. Musi mieć trzydziestkę. Mnie w każdym razie nie interesuje przystojny gwiazdor filmowy, który jest taki stary. A was? — Mnie ktoś taki nie interesuje, nawet jeśli jest przystojny, jest gwiazdorem, starcem, a na dodatek facetem — oświadczył Leslie, kończąc temat. — Skoro już definitywnie rozprawiliście się z moim przyjacielem — zaczął Larry, lecz nie dokończył zdania. — Dobrze, dobrze, nie kłóćcież się, kochani — przerwała mu matka. — Naprawdę, dzieci, kłócicie się o największe głupstwa. — Dobra, a ten Deber, jak mu tam było, nie możesz go zbyć, Larry? To bardzo pracowite, gorączkowe lato. Ci wszyscy ludzie, którzy nas nawiedzają. Okropnie to wszystko męczące, no i jeszcze jedzenie. — Chcesz powiedzieć, że masz obawy, czy nogi lugarecji wystarczą? — spytał Lary. Matka posłała mu wściekłe spojrzenie. Takie, które mogłoby wzbudzić niepokój u młodego wróbla. — A zostaw, że już Lary w spokoju te żylaki lugarecji, bo naprawdę się zdenerwuje — Powiedziała. Była to jej ulubiona groźba, a nam nigdy nie udało się dociec, na czym polega różnica między byciem zdenerwowanym, a byciem naprawdę zdenerwowanym. Przypuszczalnie matka przyjęła założenie, że istnieją różne stopnie zdenerwowania, tak jak istnieją różne odcienie tęczy. Tak czy owak, nie mogę go zbyć, nawet gdybym chciał – oświadczył Lary. List datowany jest na dwunastego, tak więc Antoine już do nas jedzie i pewnie jest w połowie drogi – Myślę, że przypłynie tu statkiem z Aten w środku przyszłego tygodnia, więc na twoim miejscu wrzuciłbym te wszystkie żylaki do kotła i postawił na wolnym ogniu. Niech się gotują. Z pewnością Gary mógłby dorzucić kilka innych składników, na przykład ropuchę. W jego pokoju akurat coś sobie zwolna gnije, jak mi podpowiadają intuicja i powonienie. Byłem przerażony. — Już poczuł że a ja byłem zaledwie na etapie dysekcji płuc. — Tak to właśnie jest mieć starszego brata zajmującego sypialnię tuż obok twojej. — No cóż — westchnęła matka kapitulując. — Jeśli nie będzie i więcej, to myślę, że damy radę. — Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, nie było go więcej — powiedział mój brat — gdy tylko przyjedzie, niezawodnie się przekonamy, czy mocą jakiejś dziwnej alchemii nie przeobraził się w bliźniaki. Może na wszelki wypadek powinienem poprosić Lugarecję o przygotowanie dwóch posłań. A wiesz, co on jada? spytała matka, ewidentnie układając sobie w głowie menu. Śniadania, obiady i kolacje. Odparł z więźle Lary. Jesteś istnym utrapieniem, oświadczyła matka. Zapadła cisza w czasie której każdy skupił się na lekturze swojej korespondencji albo gazety. I jak na skinienie czarodziejskiej różdżki czas upływał niepostrzeżenie, jak zwykł to czynić na Korfu. I w programie Drugim Polskiego Radia również Józef Pawłowski przeczytał pierwszy fragment opowiadania fataniem Matki, które pochodzi z ostatnio wydanego tomu utworów Geralda Derela zatytułowanego Esmeralda i inne opowiadania. Przekład Michała Filipczuka, a u nas ciąg dalszy jutro o 9.30. W drugiej części kanonu suplement do gigantów, suplement do cyklu o Robercie Schumanie, ale także kolejne wejrzenie w sztukę wykonawczą laureatki Złotego Fryderyka. Kai Danczowskiej. Jeśli chodzi o ten pierwszy wątek, to dziś proponuję Państwu spojrzenie na kameralistykę w tym wydaniu, o którym wspominaliśmy przy okazji tych Szumana lat po Roku Pieśni, A więc wtedy, kiedy zaczynał pisać symfonię, kiedy właśnie sięgał po formy i struktury kameralne, to tak naprawdę długi czas, bo nie tylko rok 1841, ale także ta cała dekada lat 40. która przerwana była epizodem depresyjnym w jej połowie. Dekada, w której Schumann z jednej strony bardzo poszerzał swoje spektrum zainteresowań, był już nie monotematycznym kompozytorem utworów fortepianowych albo pieśni właśnie, ale próbował sił w najrozmaitszych gatunkach, bardzo często, najczęściej z powodzeniem, chociaż też niektóre z tych gatunków form i składów obsadowych zarzucał, nie odnajdując tam wystarczającej inspiracji, a może po prostu nie odnajdując się dobrze w poszczególnych rodzajach i gatunkach muzycznych. Ale wśród tych chyba najbardziej intrygujących, a dla mnie zawsze bardzo atrakcyjnych, także brzmieniowo i wykonawczo są jego tria fortepianowe. W cyklu Giganci mówili, mówiliśmy z panią dr Agnieszą Chiłek o drugim triu, w którym pojawia się taka dziwna. Taka arebur, aluzja do walca, walca przesuniętego w czasie, walca o przesuniętym kroku, rytmie, walca, którego taneczna formuła przełamuje kreskę taktową. Jedną część z tego tria Państwu przedstawiałem w tym samym zresztą wykonaniu, w którym usłyszą Państwo je za moment w całości. Leif Oveantnes, Christian Tetzlaff i Tania Teclaw. To trio datowane jest na rok 1847, a więc to jest już po tym najtrudniejszym momencie kryzysu mentalnego Roberta Schumana i tu, podobnie jak w triu pierwszym, które wydaje się bardziej świadczyć o tym właśnie momencie trudnym, to trio wydaje się przyjaźniejsze, ale to trio także domaga się czytania między wierszami, czytania kontekstualnego. Okazuje się, że w tym trio pojawia się także cytat z drugiej pieśni, jego Liderkreis, op. 39. Jest pewne podobieństwo do opadającego motywu z Andantina de Clara, wik z sonaty fortepianowej F-moll. No, jednym słowem Schumann gra tutaj Gra ze swoimi być może wspomnieniami, być może trochę też z naszą erudycją wiedzą, ale myślę, że przede wszystkim właśnie z tym, co jemu odzywało się w duszy, we wspomnieniach, w tym, co w tamtym czasie było dla niego ważne, a może niepokojące. No i jest to trio, które przy wszystkich tych zwrotach czy też cytatach ma swoją wewnętrzną dramaturgię, dynamikę czasem niepokojącą. Są czasem bardzo nieoczywistą, a wszystko to dochodzi do głosu w sposób szczególnie wyrazisty właśnie wtedy, kiedy sięgają po tę muzykę tak znakomici wykonawcy jak to trio. Przypominam, Leif Uwe Ansnes, Christian i Tania Teclaw.